jeden. jeden. ile masz mam to. Nie przysnął. A będziemy składać? Tutaj będziemy składać przysięgę. Czy wszyscy są gotowi? Tak. Jeszcze jeden, kolega kończy. Czekamy, Szybciej. czekamy. Dobra, spróbuj. Bo no na budę. Dobra, zrób bez tych faz. No. Więc na górę. I czekamy jeszcze 2 sekundy na kolegę. Dobra. A ty już masz. Jest. Uwaga. Wszyscy nowi członkowie klubu niewidzialnej ręki, proszę rance w górę podnieść. Te wasze rączki, co macie wycięte, i stajemy teraz i powtarzacie za mną. Najpierw mówicie ja i imię wasze, czyli ja, Wojtek, ja. Ja. Uroczyście przysięgam, że będę dobry dla świata. Że będę pomagał, innym, ja będę pomagał innym. Czynił dobre uczynki. Czynił dobre uczynki. I słuchał rodziców. I nie ja tego nie, ja tego nie obiecuję. Dobra, i teraz proszę, każdy musi tutaj włożyć swoją rękę jako znak przynależności do klubu. Super, brawo! brawo. Proszę. Dobra, to teraz idziemy schować nasze niewidzialne ręce do naszej skrytki. Nie no, nie Teraz wróćcie, idziemy Jakie to radio? Miasto dźwięku. Będziemy nagrywać dźwięki głodnych śmietników, za chwilę. Wszyscy są? I teraz pamiętajcie, to jest nasza tajemnica i nikt nie może wiedzieć, gdzie to jest schowane. Nikomu, kto nie jest członkiem klubu, nie może się powiedzieć. Buzia na i nikomu nie mówimy. Tutaj chowamy. To jest nasza skrzynka, naszego kurku. Dobra? I tutaj mamy wszystkie nasze skarby. Dobra. To co? Bierzemy się za robotę? Dobra.